Poleca Polskie Radio. Reklama Strefa Literatury Dzieci nadawały najróżniejsze przezwiska sobie, nam, całemu otoczeniu i nawet martwym przedmiotom. Ja nazywałem się Tusio. Rosiu Ro. Sosiu so, -so. L'Eroiro avec są chien ramuszka, karpini, niolko, koti. Maria miała więcej przezwisk. Madame Gilbert, czyli gulbera, gulbercia, kacurcia, paniusia, ket, bertelsia, kelbercia. Jurek zwał się Ulo, Ulisio, Bestiola, hub bysio, cyba, Ciubucha, ciubusznik, gobyczek, pawełek, pawa, pawka, piwo, rybner, rybniker, cyganek, pawi, koziunio, capca, puleńko, benganek. Wychodek w ogrodzie zwał się Jorullo, wulkan w Meksyku. Nazwa tak się utarła, że kiedy szukałem kiedyś jurka, dziewczyna z kuchni mi powiedziała, panycz do Jorulla, piszli Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i w to niedzielne przedpołudnie w dwójce zapraszam do wysłuchania audycji poświęconej pewnej niezwykłej postaci. Tusiem, Rosiem. Najbliżsi nazywali Stanisława Stępowskiego. W zapiskach encyklopedycznych możemy przeczytać, że żyjący w latach 1870-1952 Stanisław Stępowski był ziemianinem, działaczem społecznym, publicystą, tłumaczem, pamiętnikarzem, bibliotekarzem, wielkim mistrzem wielkiej loży narodowej Polski, ministrem w rządach Ukraińskiej Republiki Ludowej. I tak oczywiście było. Ale był też człowiekiem przyciągającym wielu ludzi swoją mądrością, bogatym doświadczeniem życiowym i urokiem osobistym. I dzięki temu wywierał wpływ na wiele postaci, które jak i on zapisały się w historii. Okazją do przybliżenia państwu postaci Stanisława Stępowskiego jest wydarzenie edytorskie, jakim jest publikacja ponad 80 lat po powstaniu pełnej edycji pamiętników Stanisława Stępowskiego z lat 1870-1920. A ta edycja jest dziełem doktora Łukasza Mikołajewskiego. Witam pana serdecznie w dwójce. Dzień dobry. Historyka idei, socjologa, który opatrzył te trzy tomy pamiętników wstępem i znakomitymi przypisami. Kiedy słyszymy nazwisko Stępowski, to od razu myślimy o Jerzym Stępowskim, znakomitym eseiście związanym z paryską kulturą, czyli synu Stanisława Stępowskiego. On też może kojarzymy Stanisława Stępowskiego jako wieloletniego partnera Marii Dąbrowskiej. Cytuje pan pośmiertne wspomnienia Adama Pragiera, który pisał, kim był Stanisław Stępowski? Pytanie uzasadnione, bo mało kto wie i trudno odpowiedzieć na nie w kilku słowach. I potem określa Stanisława Stąpewskiego jako wiązadło życia społecznego, jako właśnie taką osobę, która niekoniecznie miała potrzeby bycia samoistną osobą, tylko właśnie czerpała przyjemność i poczucie sensu ze współpracowania z ludźmi, z inspirowania ich do robienia różnych rzeczy. Trochę tak jak kibicował Marii Dąbrowskiej, żeby napisała Noce i Dnie, tak jak e, współdziałał, żeby stworzyć właśnie wielką lożę w okresie międzywojennym. A wcześniej na przykład redagował czasopismo, takie kryptosocjalistyczne Ogniwo, razem ze Stanisławem Poznerem i Ludwikiem Krzywickim, więc można śledzić zaangażowania Stanisława Stępowskiego jako w ogóle historię pewnej odnogi inteligencji polskiej, tą taką bardziej lewicową. Można śledzić jego zaangażowania właśnie bibliotekarskie. Kiedy myślimy sobie na przykład o infrastrukturze bibliotek w Warszawie, no to on miał udział jakoś w tworzeniu tej infrastruktury istniejącej do dzisiaj. No i tutaj wydaje mi się, że jeszcze bardzo ważne, żeby wspomnieć w kontekście pamiętników, to jest to, że w latach 30. on był jednym z głównych współorganizatorów Różnych konkursów pamiętnikarskich Instytutu Gospodarstwa Społecznego na pamiętniki chłopów, bezrobotnych, emigrantów, więc to był człowiek, który naprawdę przeczytał bardzo wiele autobiografii i doprowadził do wydania czegoś, co bardzo odświeżało jakoś polszczyznę w okresu międzywojennego, pokazując, że niekoniecznie trzeba być osobą z wysokim wykształceniem, z wyższym wykształceniem, żeby napisać coś pięknego. To są te jego różne zatrudnienia. No też wspominałam o tym, że był ministrem w rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej, a tamana Petlury, no nawet y, dwukrotnie ministrem, prawda? Czyli dwa ministerstwa obejmowało rolnictwa, potem tak, zdrowia. w bardzo krótkim okresie czasu tak. i chyba to pierwsze ministerstwo było bardziej nominalne, ale rzeczywiście ten moment jego zaangażowania w tworzenie polskiej demokracji jednocześnie w tworzenie ukraińskiej demokracji, jakiejś państwowości, jak jest związane z polityką piłsudskiego i również tą straszną porażkę, jaką było potem, jakby Traktat pozostawienie ryski. Ukraińców w samym sobie, to jest ta część, która niekoniecznie od razu przychodzi do głowy części osób, które kojarzą jakoś rodzinę Stępowskich, a Udało się wreszcie jakoś w tych pamiętnikach to wydobyć, dlatego że wreszcie mamy pełną edycję. We wcześniejszej edycji w ogóle nie było całego tomu poświęconego właśnie pierwszej wojnie światowej, rewolucji i walce o niepodległość Ukrainy. O tej historii edycji pamiętników jeszcze porozmawiamy, natomiast ja mówiąc o tym, że encyklopedyczne takie dane wymieniają oczywiście różne zatrudnienia, stanowiska, też zajęcia, tu na przykład tłumaczył z aneksji Periego, z Marią Czapską, prawda, Nocny Lot, więc bardzo wszechstronne takie jego zajęcia i zainteresowania, ale te encyklopedyczne notatki nie ujmują tej fascynującej osobowości, bo myślę, że i ten pamiętnik, ale też świadectwa ludzi których znał, jakoś pozwalają się domyślać niezwykłej osobowości, wielobarwnej. Na przykład Jerzy Giedroć, przecież szeroki Giedrojcia mamy, wspomina jak wchodził do biblioteki w Ministerstwie Rolnictwa, którą prowadził Stanisław Stępowski i jak wiele z tych rozmów ze Stępowskim wyniósł dla siebie, także dla swojej późniejszej postawy myślenia na przykład o stosunkach polsko-ukraińskich, o niepodległej Ukrainie. A pewno Stanisław Stępowski lubił rozmawiać z ludźmi i dzielić się swoimi przemyśleniami, nawet może bardziej niż publikować za życia różne rzeczy, ale właśnie też coś, co jest niesamowite, to to, że to był człowiek, który chciał poniekąd opowiedzieć coś nam. I ten moment, w którym w 2018 w gabinecie rękopisów BUF zobaczyłem, że jest tam przepastne archiwum Stanisława Stępowskiego przygotowane z myślą o tym, żeby ktoś to kiedyś wydał. No był dosyć takim magicznym momentem, bo rzeczywiście widać niesamowicie pieczołowitą jego pracę, żeby przygotować coś, co nie ma prawa się ukazać, co w momencie, w którym kończył pracę nad tym tekstem było jakoś zakazane i jednocześnie takie przekonanie, że jak się to gdzieś zakopie, ukryje, to przyjdzie czas, w którym to będzie mogło wybrzmieć. Więc dla mnie to też była niesamowita jakby taka podróż w czasie, żeby odzyskać pewien czas, właściwie kilka epok, bo jakby jego pamiętniki to jest opis kilku epok. 50 lat, prawda? 50 lat i co za lat, bo lat, w których chylił się ku upadkowi pewien świat i było widać, że jest już zmurszały, było widać, że narasta jakieś napięcie, żeby wszystko się odmieniło i to w pewnym sensie Stanisław Stępolski opisuje w pierwszych dwóch tomach, po czym w trzecim tomie nagle, naraz, wszystko zaczyna się walić, bulgotać, dochodzi do eksplozji przemocy i on też próbuje jakoś zdać relację. Dzisiaj, kiedy się zastanawiamy, co będzie za ile lat w naszym świecie, czytanie tej lektury jakoś daje do myślenia. Czasów swoich bajecznych nie pamiętam. Ilekroć wytężam pamięć, by odnaleźć w niej ślady pierwszych narodzin świadomego życia, które trwa aż dotąd i zwie się ja staję bezsilny wobec mgławicy bezimiennych czuć wrażeń, wzruszeń elementarnych. Miękkie ciepło matczynego ciała, drętwy ból stłuczonego nosa, ostry spieczonego palca, wstrząsające przerażenie od silnych dźwięków, na przykład szczekania Hektora, słodkie pomrukiwanie bujającej się kołyski i tym podobne. Być może, że z tych pierwszych przeżyć tak niewiele zostało w pamięci dlatego, iż środowisko, w którym się dokonywały, zostało w czwartym roku mego życia zburzone i nigdy go już więcej nie oglądałem, czyli, że pamięć nie odżywiała się tajemniczą mową martwych przedmiotów, świadków moich przeżyć. Te pamiętniki powstają w czasie okupacji niemieckiej w Warszawie. To są lata 1940-1943, na Polnej 40 w mieszkaniu Marii Dąbrowskiej. Pisze na przekór czasowi, ale ten czas bieżący, kiedy te pamiętniki Stempowski pisze, wciska się. Do tego tekstu. Tak, to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony mamy człowieka, który, inspirowany trochę teorią pamięci Edwarda Abramowskiego, postanawia odtworzyć na papierze film swojego życia, w jakiś sposób wniknąć we wspomnienia. Przekonany, że te wspomnienia też nie do końca poddają się jego woli, one są trochę samoistne. To jest właśnie obserwowanie tego, co synestezja, jaką to nazywał, przechowuje w jego ciele. A jednocześnie jest jakieś takie przekonanie, że trzeba to pisać w kontrze do czasu, Czasu pogardy wobec ludzkiego życia i że on przypominając sobie swoje własne życie, jakoś pokazuje piękno świata, które wykracza poza to okropieństwo już drugie. No bo jakby właśnie ta pierwsza wojna światowa jest jakoś i rewolucja takim straszliwym czasem. I on to opisuje w kolejnym straszliwym czasie i na przykład w notatce do wydawcy, kiedy próbował znaleźć jakiegoś drogi, do wy... żeby wydać swój tekst, pisał tak wydawcy. Pamiętnik mój jest bardzo osobisty, pisany był w celu odwrócenia się od potwornego koszmaru życia pod butem niemieckim. Udawało mi się to osiągnąć uważnym wpatrywaniem się w przeszłość i odtworzeniem w niej wszystkich najdrobniejszych rzeczy i spraw przechowywanych w pamięci i dla mnie ważnych, jako że przeze mnie przeżytych. Właśnie też, ja mam inny cytat, Pisze, że trudno jest zabawiać się we wspomnienia, kiedy świat dookoła trzęsie się w posadach, jak rozłożyć materiał ogromnych przeżyć całego życia, kiedy nie ma pewności jutra, kiedy państwa małe, wprawdzie i gwarantowane wielokrotnie znikają jak efemerydy, a życie człowieka w zamęcie mobilizacyjnym, gazowo-bombowym straciło pewną wartość. Trudno, ale trzeba chociażby dla rewindykacji tej wartości. Ja mam wrażenie, że Stampowski spogląda na ten film swojego życia dla siebie samego, żeby w tych trudnych czasach jakoś przetrwać, ale też spogląda w takim celu, żeby zobaczyć, co z życia zostaje, czym jest życie, jak wygląda bieg życia. To jest człowiek bardzo mocno autorefleksyjny. Na pewno a jednocześnie świadomy, że było mu dane być w różnych miejscach, które domagają się opisania, upamiętnienia, które też były wielokrotnie zamazywane, zafałszowywane. Więc a, można też tą książkę czytać jako właśnie takie wyznania człowieka, który marzył o rewolucji, po czym życie jakoś też zweryfikowało trochę te marzenia i który ma poczucie, że Przydarzyła się jakaś taka straszliwa historia w pierwszej połowie XX wieku, i który próbuje znaleźć jakąś drogę do ocalenia tego doświadczenia, i tym ocaleniem dla niego będzie właśnie takie opisanie tego życia i przekazanie, mam wrażenie, nam. Jest jeszcze jedna bardzo ważna determinanta związana z powstawaniem tych pamiętników. Bo ten tekst, taki na początku i w wielu partiach, pełen życia, rozbuchany, kolorów, wydarzeń, ludzi, różnych spraw, działalności, nagle zaczyna się rwać, sypać. sypać. I to w momencie, kiedy zbliża się rok 1920, tak. czyli śmierć najmłodszego syna Pawła Stępowskiego. Tak, tak. To jest y, od strony literackiej też jakoś niesamowite obserwować. Widać, że zamierzenie Stępowskiego polegało na tym, żeby opisać tą historię życia, także po to, żeby pożegnać się z różnymi osobami, które spotkał, żeby właśnie jakoś je zapisać. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocno jakoś związane z taką świecką tradycją intelektualną, z którą jest związany Stanisław Stempowski. to środowisko nie wierzyło w życie po życiu i jakąś drogą do kochania osoby po śmierci tej osoby jest oddanie chwil, które się razem przeżyło i rzeczywiście Paweł Stępowski jest taką centralną postacią jakąś dla pamiętników, chociaż pojawia się po jakimś czasie i widać tą potrzebę Stanisława Stępowskiego, żeby odtworzyć ten wymiar, w jakim ta osoba jeszcze żyła, kiedy pisał to w latach czterdziestych, a jednocześnie właśnie, tak jak pani wspomniała, ten moment, w którym on dochodzi do czasu śmierci Pawła Stępowskiego, on nawet nie opisuje śmierci Pawła Stępowskiego w tym, co mu się udało zrobić. Ten rozdział już mu się rozlatuje, już jest zbudowany z wyimków, z listów. Co prawda właśnie w tych różnych takich wtrąconych nawiasach, ten wątek pojawia się już wcześniej, ale rzeczywiście jest to bardzo poruszająca taka próba wskrzeszenia na jakimś poziomie w tekście osób bliskich. Na wsi jak w Warszawie był Pawełek moim nierozłącznym towarzyszem. Dreptał za mną w pole i do lasu, a gdy się zmęczył, brałem go na barana. Za młodu zajmowałem się botaniką. Lubiłem herboryzować i określać rośliny według Schmalthausena. Flora, jugo, zapadno wokraja Toteż chodząc teraz z Pawełkiem, wymieniałem mu nazwy drzew, krzewów i roślin i nauczyłem go czynnie obcować z przyrodą. Kiedyś na początku, powróciwszy z huty od babci, wielkiej miłośnicy kwiatów, opowiadał mi, że miał przygodę z narcyzem. Jaką? spytałem. Oto, gdy biegł trawnikiem, jeden narcyz Wyszedł z rabatki na trawę i zastąpił mu drogę. A cóżeś ty zrobił? Ukląkłem i pocałowałem go w żółte oczko. Tak zwykle i potem witał się z kwiatami. Pawełek sypiał w malutkim pokoiku przy sypialni Marii. Przed snem często wykonywał w nocnej koszulce, przyśpiewując taniec własnego pomysłu, który się nazywał, nie wiem dlaczego, Runo Baranowskie. Kiedy Maria z Jurkiem wyjeżdżała do Warszawy po poradę lekarską, Pawełka łóżeczko przenosiło się do mojej sypialni. Z tego czasu pochodzi fotografia smutno bez mamusi. Ale właściwie ów smutek nie trwał długo. Zwiewała go tętniąca w Pawełku niepożyta radość życia. Raniutko właził z poduszką i kołdrą do mojego łóżka i zaczynała się zabawa w burzę morską. Leżąc na spodzie, podrzucałem rękami i nogami nawalone na mnie kołdry i poduszki, a Pawełek na wierzchu pływał, walcząc z bałwanami morskimi lub właził na krawędź łóżka i stamtąd rzucał się w fale. Śmiechu i krzyku było co niemiara. Też w jednym z tych zapisów wspomina, że takie pierwsze próby już spojrzenia na swoje życie w przeszłości i zapisania go, to było po pierwszym jego zawale i jakby też jego syn Paweł pomagał mu w tym, zapisywał, to dopytywał. To był chyba rok 1916, prawda? Kiedy są te pierwsze mhm. takie zapiski, mhm. których tekstu tak, tak. zginął ten tekst, prawda? Tak, zginął ten pierwszy zeszyt, chyba. zeszyt, w którym wspominał swoje życie właśnie tuż po zawale serca w klinice w Kijowie, gdzie towarzyszył mu Paweł. U Abramowskiego było takie przekonanie, że jeżeli osoba w chwili unieruchomienia, której te wspomnienia nie są wprzęgnięte w codzienne działanie, tylko pozwala im się rozwijać poniekąd samym, to w tym momencie ujawni się piękno świata i ujawni się piękno świata, które przekracza ograniczenia naszej na przykład klasy społecznej. To była jedna z inspiracji, a potem w, w, w okresie międzywojennym Stanisław Stępowski był też unikliwym czytelnikiem Prusta. Tutaj weźmy sobie jeszcze poprawkę na to, że w tym samym mieszkaniu obok siedzi Maria Dąbrowska, <głos> autorka 13 tomowych dzienników, dzienników tak. która w trakcie II wojny światowej pisze również uzupełnienia wspomnieniowe do swoich dzienników, zastanawiając się, co pominęła w dziennikach, a co opisuje w pamiętnikach i jednocześnie zastanawia się nad tym, jak działa na przykład mechanizm takiej wyobraźni pisarskiej, co bierze z życia własnego i jestem przekonany, że Stanisław Stępowski również nad tym intensywnie myślał. Więc te pamiętniki to jest też dzieło człowieka, który w pewnym sensie całe życie się przygotowywał do tego, żeby napisać tą książkę. Powiedzmy jeszcze o Pawle Stępowskim, o okolicznościach jego śmierci, bo ta śmierć położyła się cieniem na życiu całej rodziny Stępowskich, bo właściwie małżeństwo Marii Stępowskiej, ona była stryjeczną siostrą Stanisława Stępowskiego i, i wtedy się rozpada to małżeństwo. No wiemy, że na przykład Jerzy Stępowski podpisywał swoje teksty w kulturze jako Paweł Hostowiec, więc to imię Paweł jakby chcieli wszyscy tak. utrwalić. Maria Stępowska podpisywała swoje teksty Paweł Winikowiecki, nawiązując do właśnie posiadłości, w której spędzili dzieciństwo Pawła, a Stanisław Stępowski podpisał umowę na pamiętniki w pewnym momencie w okresie wojny jako Paweł Kurchański. więc widać, że te pseudonimy oddające hołd Pawłowi były jakoś ważne dla całej rodziny. Paweł zmarł w okresie wojny polsko-bolszewickiej na dysenterię w szpitalu takim tymczasowym na Powiślu dla żołnierzy. 20 niespełna lat, ale już miał bardzo dużo doświadczeń, bo z matką przeżyli też okres właśnie rewolucji bolszewickiej. Na pewno to się jakoś dołożyło do rozpadu małżeństwa Stanisława i Marii Stępowskich. Kiedy szykowaliśmy do wydania pamiętników, zależało nam też na tym, żeby te fotografie pokazywały jakoś centralność Pawła Stępowskiego, więc na obwolucie pierwszego tomu mamy zdjęcie całej rodziny i Pawła, który patrzy nam prosto w oczy. Bo był takim niezwykłym y, chłopcem, sześć chyba lat młodszy od najstarszego Jerzego, tak mniej więcej, więc to nie jest mm -hmm. duża różnica wieku, Szymy. ale był... 6-7 lat mm -hmm. właśnie, więc ale był takim wypieszczonym dzieckiem, chciałoby się powiedzieć, ale takim też bardzo pełnym życia, kochającym też, zwierzęta, jak cała ta rodzina, tak, takim beztroskim trochę. Wychowywanym trochę w taki wyjątkowy sposób. Mi się to jakoś skojarzyło, jak obserwowałem te różne wspomnienia do tego, jak był wychowywany Witkacy i także Adam Żeromski. Był taki nurt myślenia, polskich intelektualistów, mężczyzn, żeby syna wychowywać obok siebie wprowadzając w swoje zajęcia. Więc Paweł Stępowski, mamy takie zdjęcia, gdzie się wydaje, że właśnie on w gabinecie ojca coś sobie tam rysuje, a trochę przysłuchuje się rozmowom dorosłych. Bardzo starano się wspierać jego taką twórczą stronę. Tutaj rzeczywiście Stanisław Stępowski opisuje go w pewnym sensie jako na ukochanego syna. Być może to też jest trochę ekspost, bo wiemy, że potem ten Paweł był jednak takim punktem odniesienia dla całej rodziny. Z nieistniejącego dworku mojego ojca pozostał jednak trwały i jaskrawy obraz, ściśle związany jako tło z mozaiką chaotycznych, chronologicznie niepowiązanych wspomnień. Z ciemnej sieni na lewo, tak zwany salon, w dwóch oknach na złoconych kijach z rzeźbionymi gałkami koronkowe firanki aż do ziemi, plątałem się w nieczęsto. w rogu fortepian z ogonem. Muzyki nie pamiętam, chociaż matka grywała na nim. Pod fortepianem, na napuszczonej olejem lśniącej podłodze, zaciszne miejsce. Leżę tam na brzuchu, z podniesionymi po pastersku nogami, obok towarzyszki dzieciństwa mojej siostry mlecznej, Kateriny Koleśnik. I wpatrujemy się oboje w książkę z cudacznymi rysunkami, Wyobrażającymi dziwne przygody pana dziuby, monsieur Dubois, podarta, bez tekstu, bez początku i końca, zaginęła gdzieś i nigdy już jej potem nie widziałem Z tego najwcześniejszego okresu dzieciństwa najmniej pamiętam moich rodziców Potem już dowiedziałem się, że życie ich było twarde, całe wypełnione najgrubszą pracą Ojca całymi dniami nie było w domu, w lecie był na polu, gdzie pracował wespół z robotnikami, siał, kosił i tym podobne. Przechowywał się u nas długo w szafie strój ojca z owego czasu. Z grubego płótna kurtka i spodnie spięte na jeden guzik kościany. Nazywano to strojem piastowym. Matka sama nosiła ojcu na pole obiad w bliźniakach. Nie przypominam sobie również plastycznie brata Piotra, starszego ode mnie o trzy lata. Jako pierworodny wpisany był do jakiegoś zakonu, żeby się zdrowo chował, nosił brązowy habit i plątał się weń. Zawsze przy matce lub ojcu. Wytresowany, karny i pomagający im w zajęciach. Natomiast pamiętam doskonale służbę. W ogóle prostych ludzi, którzy się koło domu przewijali, oraz zwierzęta. Ten to świat zapewne rzeźbił moją duszyczkę. On związany jest z Podolem, prawda? Cała ta rodzina, huta czernielewicka to jest to miejsce, w którym się wychowuje. No, bardzo to jest ciekawy obraz. Dzieciństwa taki, prawda? Też od razu widzimy, że on na przykład pisze, że nie chce o rodzicach za dużo tutaj wspominać. A potem ci rodzice się bardzo mocno jednak pojawiają, silnie się pojawiają, ale widać, że dla niego ciekawy jest ten świat dookoła. Świat mhm. Ukrainy, chłopstwa tak. też. Widać, że go interesują inni ludzie, to też widać w opisach lat gimnazjalnych, które spędza w kamieńcu. Tak, i widać, że on opisuje swoją historię rodzinną poniekąd przekornie w stosunku do tej tradycji polskiej, która na przykład jakoś nostalgicznie patrzy na tak zwane kresy. Stanisław Stępowski był człowiekiem, który w ogóle był przeciwnikiem tego pojęcia kresy. Uważał, że ono jest zbyt uwikłane w historię podboju, Ukrainy przez polską szlachtę, więc on ma taką historię rodzinną, ale jednocześnie próbuje opisać ten świat polskich ziemian no, w sposób krytyczny. Pojawia się Huta, pojawia się Kamieniec Podolski, gdzie był w gimnazjum, Pojawiają się szobutyńce, gdzie gospodarował w okresie jakby nadzoru, kiedy musiał być w jednym miejscu na, na skutek swojej działalności studenckiej. Opisuje wynikowo. Pod nadzorem carskim wtedy. Pod tak. carskim nadzorem. Więc mamy taki bardzo rozległy opis tego świata ziemiańskiego, gdzie on opisuje innych Polaków, bardzo często właśnie pokazując, że ten świat chylił się ku podkowień i że coś trzeba było w nim zmienić, ale jednocześnie opisuje różnych aktywistów gospodarczych, społecznych, więc to jest bardzo taki niesamowity opis, trochę jak w takiej kuli można zobaczyć ten świat, jak on wyglądał i rzeczywiście tutaj Stanisław Stępowski i posiłkuje się swoją pamięcią, tutaj rzeczywiście Opisuje jednak matkę i ojca trochę w podobny sposób, tak jak Natalia Ginsburg robi w słowniku rodzinnym. Ten pierwszy fragment w dzisiejszej audycji właśnie pokazuje rodzinę z ich językiem, z takim własnym językiem polskim, z jakąś czułością, no ale jednocześnie jest jakoś blisko tym takiej tradycji właśnie Spoglądania w sposób nieco końśliwy też. No tak, ale widać też, jak ten stosunek jego do ojca się zmienia, prawda? Że początkowo jakoś jest trochę w kontrze, ale potem jakby już kiedy obejmuje winikowce, kiedy no sam musi jakby być gospodarzem. Mm -hmm rozumie, jak ciężko pracował ojciec w Hucie czernielewickiej, jakby docenia to i ten ojciec staje się takim wzorem człowieka, który jest pracowity, oddany. No i tutaj no. trzeba dodać jakoś umiejący zdobyć dystans wobec pewnych wzorców życia, które próbował Kościół katolicki pokazać jako jedynie obowiązujące. Tutaj to takie zdystansowanie się wobec matki wiąże się z wyborem małżeńskim, właśnie blisko spokrewnionej Marii polskiej, bardzo blisko. Musieli ale... dostać pozwolenie, prawda, żeby móc się pobrać, bo kościelne Tak, w świecie, w którym nie było innych ślubów niż śluby kościelne. No, ale jakby cały ten pamiętnik jest pisany z perspektywy człowieka, który chciałby się uwolnić od tego uwiązania do kościoła katolickiego. W tym sensie to też jest taki rzadki dokument, mam wrażenie, w kulturze polskiej, Tradycji, która no, przez wiele lat miała trudność w wybrzmieniu. Tutaj może dodam, że Maria Dąbrowska, kiedy przygotowywała wydanie pamiętników takie mocno ocenzurowane, które ukazało się na początku lat 50., stępiała takie mm -hmm. różne docinki wobec Kościoła katolickiego, które Stanisław Stępowski wpisał w różnych miejscach. Chyba no bo po to... w tamtych okolicznościach to po prostu by było narracją... Władz Wpisującą polskie, się jakoś w właśnie ludowy, narrację prześladowania stalinowską. kościoła. Tak, tutaj właśnie ten konflikt z matką jakoś też pokazuje właśnie potrzebę Stanisława Stępowskiego tworzenia innego rodzaju form życia, także osobistego. To jakoś się też wiązało właśnie z takim marzeniem socjalistycznym jego pokolenia. Też dążeniem do równości między kobietami a mężczyznami. Z jakimś takim poszukiwaniem czegoś, co nie byłoby tak z góry określone. Najbardziej ujemnie zaważyła na moim rozwoju duchowym wielojęzyczność. Pisze w pamiętnikach Stanisław Stępowski. W dzieciństwie otaczał mnie żywioł ukraiński. Nie byliśmy polonizatorami ze służbą. Mówiło się po ukraińsku. W tym też języku, jako też i w polskim, kształtowały się moje pierwsze wiadomości o świecie. Potem były, o czym pisze guwernantka francuska, uczył się francuskiego w gimnazjum w kamieńcu Podolskim. To był rosyjski, lektury oraz język niemiecki w Dorpacie, gdzie studiował, prawda? I on, jak twierdzi właśnie to wpłynęło na to, że on był taki wielojęzyczny i na przykład jak już spisywał różne teksty, to jakby mieszały mu się te języki, to Wolapikiem nazywał, prawda? No my dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy, że to jest niezwykła polszczyzna, prawda? Z tymi dopływami wielojęzycznymi. To środowisko później jakoś koncentrujące się wokół Jerzego Giedroycia, doceniało właśnie ten wkład wielojęzyczny, ten żart, że jakby centrum, jakim była Warszawa, to było w sumie uboga polskość, właśnie dążąca do pewnego rodzaju czystości językowej i nie tylko. Tutaj wydaje mi się, że w tym fragmencie widać, jak Stanisław Stępowski mimo, że buntował się wobec tego myślenia, jednak w jakiś mierze mu ulegał. To się wiązało właśnie z takim wielkim sporem powiedzmy środowisku socjalistów dotyczącym, czy powinno istnieć niepodległe państwo narodowe polskie i jaką powinno mieć formę. Wydaje mi się, że tutaj to też się rozchodziło w jakiś sposób o jaki język można sobie wyobrazić i że tutaj Stanisław Polski miał trochę kompleksy związane z tym, że ta polszczyzna była podolska, była właśnie taka przemieszana, a my widzimy dzisiaj urok tego języka, właśnie tych jakby wtrąceń z ukraińskiego, z rosyjskiego, to jest duża wartość jego tekstu, że to jest właśnie taki jego własny język. Nie wymienia wśród tych języków języka idisz, prawda? Chcę zapytać o stosunek do Żydów, bo wydaje się, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, gdyż wiele tych zwrotów, Żydowica na przykład, no możemy podejrzewać antysemickie wątki w tym myśleniu Stępowskiego, a przecież on jest bardzo ostro przeciwny endecji narodowej demokracji, która tymi wątkami antysemickimi grała. Tak, to jest skomplikowane, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jakoś już teraz zrozumieć, że tekst przeciwnika endecji jednocześnie może być w jakimś mierze tekstem antysemickim. I tutaj Stanisław Stępowski właśnie mnie między innymi ten tekst tak zainteresował, bo właśnie to jest fascynująca kopalnia przyglądania się temu, w jaki sposób po drugiej wojnie światowej Zmieniano sposób pisania o Żydach, zmieniano język polski i cenzurowano w jakiś sposób, zamazywano ślady rozległości tego antysemityzmu, który dotyczył oczywiście nacjonalistów, ale dotyczył również polskich socjalistów. I tutaj może warto opowiedzieć, jakby Stanisław Stępowski najpierw pisał swoje pamiętniki jako rękopis. Potem przepisywał je na maszynie, potem powtórnie przepisywał je na maszynie, szykując wydanie, które było w jego mniemaniu możliwe tuż po II wojnie światowej, wycinając pewne wątki. I tutaj już wiedział, że cenzura powojenna będzie w jakiś sposób uważnie śledzić wszystkie te wątki dotyczące przeszłości. Żydów i stosunku Polaków do Żydów. Potem jeszcze Maria Dąbrowska poprawiała różne rzeczy. I kiedy się ukazało to wydanie stalinowskie, ocenzurowane... A w 1953 roku, czyli rok po śmierci Stanisława Stępowskiego. Tak. To to już była właśnie taka bardzo okrojona wersja, ale w której również widać ślady antysemickiego myślenia, bo to jakby trzeba gruntownie przemyśleć. I ja się jakoś z tym zmagałem. Dla mnie najciekawsze było to, jakby możemy skorzystać z tych wszystkich różnych wariantów i w przypisach pokazywać, jak się zmieniał sposób pisania, co tam znikało. Tutaj dodatkowym szczegółem, a właściwie nie szczegółem, taką okolicznością jest to, że podczas II wojny światowej Stanisław Stępowski wspomina okres rewolucji rosyjskiej i walki o niepodległość Ukrainy. I to był właśnie okres takiej bezprecedensowej fali pogromów Żydów w Polsce i w Ukrainie zwłaszcza. I mnie ciekawiło, w jaki sposób ten człowiek piszący na Polnej, niedaleko getta warszawskiego... No właśnie, wiedzący, co się dzieje tak. z Żydami w, Czy on zmienia swój język w pisania o przyszłości, czy nie? Czy coś mu tam zgrzyta, czy nie? I wydaje mi się, że no to jest jak? jeszcze taki moment, w którym mu właśnie... Nie do końca zgrzyta ten język, który był częścią naturalizacji przemocy. Właśnie na przykład w tym rozdziale o dzieciństwie. Tam jest dużo takich dowcipów o, właśnie, o tym, że ktoś miał psa i Żyda. Albo, że kogoś tam wykopano, że ojciec Tempolskiego wykopał Żyda. I to znikało w tym wydaniu z 1953 roku, w jakiejś mierze. A teraz możemy zobaczyć, jak to wyglądało, jak to było częścią postrzegania Żydów. Szczególnie dla mnie poruszające na przykład jest... W drugim tomie, w rozdziale o Warszawie, jest taka historia, jak Stanisław Stępowski zatrudnił żydowskiego pomocnika, żeby się wywinąć z wojska carskiego. I opisuje tego człowieka będąc jakoś pod urokiem, a jednocześnie no, pisze o nim jako głupim. I, I jakby widać, że jest po prostu bardzo łatwo pisać w ten sposób. Więc dla mnie te pamiętniki są właśnie też taką fascynującą kopalnią, jakby to powiedzieć, antropologiczną, żeby zobaczyć, bo akurat Stanisław Stępowski, będąc przekonany, że należy jakoś do tej formacji pozytywistów, on jest przekonany, że jest wolny od przesądów. Mhm. No to wydaje mi się, że to szczególnie jest niebezpieczne, kiedy jesteśmy przekonani, że jesteśmy wolni od przesądów, że raczej właśnie warto na to patrzeć zastanawiając się. I tutaj wracając do pani pytania o język i o jidysz. Kiedy Stanisław Stępowski redagował Ogniwo, tam się toczyły dyskusje na temat tego, czy jidysz można uznać za język, czy żargon. Tak, i to jest jakoś, wydaje mi się, zbieżne z tym, jak on opisuje tą swoją wielojęzyczność jako coś strasznego. Nie wszyscy socjaliści w ten sposób myśleli. Część socjalistów właśnie widziała pewien taki anarchiczny, ciekawy żywioł w języku, który nie musi być reglamentowane przez państwo. Niekoniecznie muszą istnieć Akademia Języka. No to jest spór, który też jakoś do dzisiaj w Ukrainie jest istotny. A sprawa przynależności do masonów, do wolnomularzy. Tutaj y, nie znajdziemy właściwie takich wątków. No jak się domyślam to też jeszcze jest trochę może za wcześnie, bo ta działalność taka główna w ruchu masońskim y, to są późniejsze lata. Natomiast czy już wtedy on jakby jest związany z, z masonerią? Czy nie chce o tym pisać? Coś? Nie pisze nam otwarcie, kiedy jakoś zaczął się wiązać z ruchem masońskim. Wydaje mi się, że mamy pewnego rodzaju takie aluzje dotyczące jego zaangażowania. Już przed pierwszą wojną światową. Natomiast na końcu trzeciego tomu mamy dwa teksty, które dotyczą rewizji zorganizowanej przez polską policję na polnej w 1938 roku, kiedy próbowano przejąć archiwa masońskie, które już były dobrze ukryte wcześniej. No i mamy też historię przesłuchania na gestapo, na Szucha w 1940 roku. I to jest ciekawe, że ten wątek w jakiś sposób ukrywany przez Stępowskiego jednak... W zakończeniu książki wybrzmiewa mocno, jako taka właśnie historia osoby, która współtworzyła środowisko, które marzyło o jakiejś formie braterstwa, która właśnie miała się przejawiać w tajnych stowarzyszeniach prodemokratycznych, które stały się takim punktem rozegniającym wyobraźnię katolików zwłaszcza, jako takie diabelskie stowarzyszenie. No i tutaj jakby ta rewizja jest trochę komicznym opisem, ale już wezwanie na gestapo wcale nie jest takie śmieszne. Ale to, co jest ciekawe, Stanisław Stępowski, kiedy z Marią Dąbrowską wracają do Warszawy, bo na czas kampanii wrześniowej wyjechali i wrócili dopiero na lato 1940 roku. Kiedy Stanisław Stempowski zostaje wezwany na przesłuchanie z powodu swojego zaangażowania właśnie w ruch wolnomularski i nie wie, czy wróci z tego przesłuchania, tam jakby czekając na Szucha zaczyna sobie wyobrażać wszystkie psy, <śm> które były mu bliskie w trakcie życia i to jest jego sposób na to, żeby nie dać się złamać jakoś, bo to jest pewna forma tortury psychicznej, trzymanie ludzi na korytarzu i czekanie na przesłuchanie bądź na tortury I tutaj dla niego ta czynność odwrócenia się od teraźniejszości ku przeszłości, w której jest właśnie taka skarbnica pięknych rzeczy, okazuje się metodą, którą rozwija przez następne lata okupacji. To jest jeden z takich bardzo pięknych wymiarów też pamiętników. Tekst o psach tutaj mamy, możemy przeczytać tych było co nie miara. Te psy są opisywane jako tacy najbliżsi przyjaciele, prawda? Tak. No, członkowie rodziny. I, I też jest taki dramatyczny obraz, kiedy no, ma nadciągnąć to, co się zbliża wielkimi krokami, co Stępowski przeczuwa koniec tego świata, czyli pierwsza wojna światowa, rewolucja zmiata ten świat. To on na progu dworu w znajduje martwego Jamnika starego, już umiera ze, ze starości ten jamnik i to jest taki znak, że razem z tym psem umierającym mm -hmm, coś mm -hmm. się też kończy dla niego. Grażyna Borkowska napisała bardzo ciekawy tekst o tych późnych rozdziałach pamiętników, które nie weszły do wydania stalinowskiego pisze tak. W prozie Stępowskiego biografie mają nie tylko ludzie. Mają je psy, rośliny, miasta, przedmioty codziennego użytku. Dlatego mi się trochę te pamiętniki kojarzą z taką arką, na którą Stanisław Stępowski bierze różne rzeczy, mając świadomość, że ten świat przeminął i że to jest jego sposób na ocalenie. Nękało mnie nieodstępne przeczucie, że bez względu na to, kto zwycięży, czeka nas kataklizm społeczny. Przewidywałem, że nadejdzie dzień, kiedy będę musiał opuścić dom i wszystko, co posiadam. Lekko bowiem zasnułem sielankę na kraterze wulkanu, a ziemia już dygotała od podziemnych wstrząsów. Sielanka to jest oczywiście ten wspaniały związek z, z ziemią, na której przyszło mu wychowywać się, dorastać, potem gospodarzyć, ale też on kocha Warszawę i ten opis Warszawy do rewolucji 1905 roku, no przecież buzuje życiem, prawda? Więc no potem winikowce, ten cały świat barwny, bogaty, nieba, przestrzeni. No to jest taka sielanka i on wie, że to jest też część życia, prawda? Ludzie, których spotkał. Żeromski, Krzywicki, Piłsudski. Ten wulkan, on obejmował oczywiście po dole warstwę społeczną, która jakoś przeminęła i Stanisław Stępowski jakoś krytykował to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi na przykład o politykę Ukraińskiej Republiki Ludowej, ale jednocześnie miał świadomość, że tutaj jest jakaś historia ziemiaństwa bardziej skomplikowana, no ale oczywiście ten wulkan obejmował też Warszawę, obejmował właściwie całą Europę i dlatego pamiętniki Stanisława Stępolskiego wydają mi się taką niesamowitą, zakopaną historią XX wieku i także tego, w jaki sposób ten XX wiek się przygotowywał w ostatnich kilku dekadach XIX wieku, też właśnie takim tekstem, który pozwala powiązać różne wątki, ale też tekstem, który pozwala nam zobaczyć, co właśnie zostało pominięte w naszej pamięci społecznej, bo słabo znamy historię. wydaje mi się jednak, stosunków polsko-ukraińskich w tamtym okresie. Wydaje mi się, że nadal nie mamy opowiedzianej jakoś skali antysemityzmu w Polsce od lat 80. XIX wieku. Taki wątek, który mnie też ciekawił, to jest stosunek do kobiet, polskich socjalistów, pamiętniki, Pełne są takich kobiet wspomnianych jako żony, z pomylonym imieniem, pomylonym nazwiskiem czasami. A współpracowniczek, opisywanych jako stare panny, łyse, w złośliwy sposób. Wydaje mi się, że Stanisław Stępowski sam nie widział tego, bo jednocześnie to był człowiek, który redagował czasopismo, w którym była rubryka, m, kronika feministyczna. I także bardzo mnie ciekawił cały ten taki queerowy wątek, bo to było środowisko, w którym było wiele queerowych osób, które niekoniecznie pisały jeszcze queerowe teksty. Tutaj między innymi pracując nad... Uh... Archiwum Stanisława Stępowskiego znalazłem karteczkę, na której Stanisław Stępowski pisze coś takiego. Najbardziej wnikliwa czytelniczka tych wspomnień, której opinię bardzo cenię i która pierwsza orzekła niespodziewanie dla mnie, że moje wspomnienia mają i obiektywny charakter, uczyniła uwagę, że o ile chodzi o szczere przedstawienie rodzaju mojej osobowości, co było moim zadaniem, wspomnienia te zawierają wielką lukę. Przemilczają, naturalną, to jest akurat nie, nieczytelne słowo, w ogóle ta notatka jest jako jedyna Pisana na bardzo nieczytelny sposób. Rolę erotycznych przeżyć w moim życiu. Rozumiem, że od prób Montenia i spowiedzi Rousseau szczerość wyznań mierzy się stopniem ekshibicjonizmu erotycznego, w nich zawartego, a uproszczenie psychologii przez Freuda uczyniło erotyzm obowiązującym we wszelkiego rodzaju literaturze. Jak gdyby fallus był osią świata. I rzeczywiście tutaj Stanisław Wstępowski on jest bardzo pościągliwy w opisywaniu relacji miłosnych, także tych nieheteronormatywnych, ale jednocześnie my skądinąd z innych tekstów, z korespondencji wiemy, że to jest historia jakoś istotna dla tego środowiska. Dla mnie to w pewnym momencie była aż taka klęska u rodzaju, bo mamy Stanisława Stępowskiego, który pisze Pamiętniki na polnej, mamy obok Marię Dąbrowską, która pisze Dzienniki, między innymi próbuje zdać sobie samej relacje, co się dzieje między nią a Anną Kowalską. Mamy Annę Kowalską, która w dziennikach pisze o tym, że czytała dzienniki Marii Dąbrowskiej, jednocześnie o Stanisławie Polskim, który pisze swoje pamiętniki. I mamy jeszcze męża Anny Kowalskiej, Jerzego Kowalskiego, który obok pisze taką sztukę na własne użytek, gdzie opisuje ich czworo. Więc nagle mamy wielopiętrowe przedsięwzięcie zdawania relacji ze z własnego życia i różnych takich pogmatwań i... Też no, pięknych miłości. I tutaj Stanisław Stępowski jest jedną z cegiełek w tej historii. Mrzył chwilami drobny jak mgiełka deszczyk. W nawisłych chmurach to dźwigała się w górę, to opadała łuna. Od czasu do czasu z mroku wypływał odgłos dalekiej wrzawy. Pootwierałem biurka, kasę, szafy i zasiadłem do porządkowania papierów. Kwity rekwizycyjne, za które należała się od rządu spora suma pieniędzy, dokumenty majątkowe i osobiste odkładałem od razu do rozwartych na podłodze walizek. Potem szły pamiątki z szuflad, półek i ścian, wreszcie bielizna i odzież. Co miało zostać, przeglądałem systematycznie i odkładałem na miejsce, jak zwykle przy dorocznych porządkach. Skończywszy poszedłem do Marii Wszędzie stały już pootwierane kosze, kufry i paki Ale pakowanie widocznie nie szło Zastałem Marię w stołowym pokoju przy oknie Wpatrzoną w mrugającą w mroku łunę Czy to naprawdę koniec? Jeżeli tak, to nie wiem, co człowiek opuszczający dom Ma zeń zabierać ze sobą Wszystko albo nic nie wiem, co mam robić. Chodzę z pokoju do pokoju, żegnam się. Pocałowałem ją w rękę. Że jednak trzeba było porozkładane kosze, nie budząc wśród służby popłochu komuś napełnić, poszedłem obudzić do pomocy żonie jeńca, Aloizego Hansla, który mieszkał we dworze i pełnił funkcję mleczarza. Kiedy skończyłem z hanslem, wpadła do ogrodu katra, przyniosła mi resztę kluczy od żony i powiedziała, że przebrała ją w swój strój I że oczekuje ona mnie na wsi, abym ją zabrał, o ile wyrwę się z łap sołdackich Między oknami w moim gabinecie wisiał duży metalowy barometr Chciało mi się zostawić katrze, jakąś pamiątkę Powiedziałem wtedy, że jako ogrodniczka powinna wiedzieć naprzód, kiedy będzie padać deszcz Napisy były francuskie, więc objaśniłem, że kiedy czarna strzałka idzie na prawo, to będzie pogoda, a na lewo deszcz. Zapamiętaj dobrze. Zdjąłem ze ściany i podałem jej lśniący przyrząd. Masz, weź to na pamiątkę. Kiedy dotknęła zimnego metalu, nagle zakryła drugą ręką twarz, zatrząsła się o Dopiero zrozumiała namacalnie, że los mój i tego świata, tak zdawało się niepożytego, jest w tej chwili przesądzony. Myślę sobie, że koniec swojego świata, jakiś taki właśnie wybuch wulkanu, różnie można opowiedzieć. Polski mm -hmm. robi to w sposób fascynujący. Na przykład jak opisuje historię Agawy, która rosła przed domem i była wnoszona na zimę do środka i jak chłopi lubili tą agawę, a żołnierze kiedy się zorientowali, że chronią tą agawę, to ją pocieli. No tutaj Stanisław Stępowski działa trochę podobnie do Alexis'a de Tocqueville'a, który był przekonany, że jeżeli chce się opisać rewolucję francuską, to żeby ją zrozumieć, trzeba też trochę opisać dawny ustrój. W pierwszych dwóch tomach to jest opis świata przepadłego i dopiero w trzecim tomie mamy opis błyskawicznej śmierci tego świata. Najpierw bardzo długo wstępowski buduje nam ten świat. No buduje też przez brawurowe opisy też. On na przykład są niesamowite portrety takich dziwaków, trochę pomyleńców, których on spotyka w swoich latach gimnazjalnych. prawda? No, tak. Możemy się zastanawiać, skąd on pamięta nazwiska tych ludzi. Mhm. Oczywiście ta jego pamięć, wydaje mi się, że szczególnie te pierwsze rozdziały, one są tworzone z takim przekonaniem, że nam się do tej skrzynki pamięci, do tej kamery obskury, którą mamy w głowie... Szczególnie dzieciństwo mocno zapisuje, ale potem na przykład w drugim tomie widać, że on się posiłkuje i właśnie, że on miał jakąś taką niesamowitą świadomość historyczną, żeby odkładać listy, odkładać jakieś ciekawe teksty. Używa tych tekstów, żeby sobie pobudzić tą pamięć. Używa też fotografii i wydaje mi się, że tutaj te fotografie były dla niego istotne, zwłaszcza kiedy opisuje w Nikowce ten taki okres szczęśliwości rodzinnej, a w momencie kiedy docieramy do rewolucji 1917 roku i potem, no to Stanisław Stępowski przechował bardzo dużo dokumentów, które w rękopisie wręcz powsuwał między strony m, swoich pamiętników. I to jest właśnie taki moment, w którym ta taka linia tej narracji również w jakiś sposób jest eksplozja jej, bo tam on włącza raporty wojskowe, jakby troszeczkę niknie nam, ale to wydaje mi się, że od strony literackiej bardzo dobrze chwyta właśnie takie poczucie zawieruchy jakiegoś nieładu, który wiąże się z tym, że symultanicznie tak dużo rzeczy się dzieje, że właściwie nie wiadomo jak zacząć. On w pewnym momencie mówi, żeby opowiedzieć historię swojego życia, muszę jednocześnie opowiedzieć historię Ukraińskiej Republiki Ludowej. Po prostu wszystko się tak szybko zmieniało. Więc on mówi, czasami można 300 lat przeżyć w okresie jednego roku życia. Ja się zastanawiam, z jakimi uczuciami on pisze o końcu tego swojego świata. Jest taki obraz też wyrzucania, o czym się dowiaduje już, bo nie jest tego świadkiem z rodzinnego grobowca, zwłok obojga rodziców. Też się nad tym zastanawiałem, zwłaszcza, że on to pisze właśnie w 1943 roku i wydaje mi się, że długo się zbierał do tego, żeby opisać ten moment, o ile w 1941, 1942 on właśnie odwraca się ku czasom szczęśliwości, to mam wrażenie, że w tym 1943 roku jest już tak pognębiony tym, co się dzieje w Warszawie i nie tylko, że jest gotów się zmierzyć z tym straszliwym okresem, że już nawet wspominanie tak straszliwego okresu jest jakąś formą pozostawania zaangażowanym w to, co się dzieje w obliczu straszliwych rzeczy, z którymi no, osoba w podeszłym wieku ma, jakby już nie może w inny sposób przeciwdziałać. Więc ten tekst jest też jakąś formą mierzenia się z pytaniem, czy kiedy śledzimy historię, to to jest jeden wielki korowutokropieństw I wydaje mi się, że jednak Stanisław Stępowski, pomimo swoich wszystkich bardzo gorzkich doświadczeń życiowych, próbuje jakoś pokazać, nie, tam jest dużo więcej, nie ma innego sposobu, jak chwytać to życie w tych dwóch wymiarach jednocześnie. Mam teraz ogromną pracę, Zupełnie mi nie znano, jak z piasku skręcić biczek. I w żadnym podręczniku nie mogę znaleźć, jak być ministrem. Tak pisze o swoim zatrudnieniu w rządzie, mm. o czym już wspominaliśmy, Ukraińskiej Republiki Ludowej, Semena Petlury. No jak to się stało, że wyciągnięto go? On zresztą, o czym nie mówiliśmy, no zawsze był zaangażowany społecznie w różne działania polityczne, społeczne. Mm -hmm nie do końca się odnajduje w tej polityce rządowej. To jest też taki okres, w którym właśnie w listach do żony pisze, że właściwie nie ma ochoty już żyć. Jakoś tak ta polityka wydaje mu się odpychająca, a jednocześnie ma przekonanie, że trzeba spróbować. To, że nie angażował się w politykę rządową, to, że na przykład nigdy nie zapisał się do PPS, nie oznacza, że właśnie nie angażował się w inne formy działalności społecznej, Wydaje mi się, że on lubił jakoś być trochę taką szarą eminencją, podpowiadać, podszeptywać. Dla mnie też ciekawy jest moment, w którym jego środowisko popiera przewrót majowy, jednak jakąś formę demontowania demokracji, na przekór tak długiemu okresowi prób dążenia do demokracji. No To się wiązało jakoś ze sporem z obozem narodowej demokracji ich. On się szybko dystansuje wobec tego, co się dzieje po 26 roku. I jednak wydaje mi się, że upatruje większe nadzieje właśnie w takiej działalności kulturalnej, która by w jakiś sposób rozmontowywała te takie podstawowe stereotypy myślenia politycznego, właśnie związane na przykład z przekonaniem, że jest tylko jeden model polskości. A jak przyjmuje to, co się dzieje po traktacie ryski? No, I jako wielką jakiś katastrofę. rodzaj zdrady przecież. I jako wielką katastrofę wobec y Ukraińców. Już ten sojusz Piłsudskiego z Symonem Petlurą, on miał w sobie taki element trochę, który część Ukraińców mogła postrzegać jako podporządkowanie państwa ukraińskiego, jakby tej koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, ale dopóki oba państwa walczyły o swoje istnienie i współwalczyły, no to to miało sens. Natomiast moment, w którym w Rydze akurat przewagę w polskiej polityce zdobył obóz narodowo-demokratyczny, to był taki moment, w którym polska delegacja do Rygi zobowiązała się, że Polacy nie będą wspierać już więcej polskich socjalistów w ich walce przeciwko bolszewikom. No i to był moment w jakimś sensie zdrady. Między innymi delegacja zobowiązała się do tego, że na terenie Polski nie będą przebywać uchodźcy związani właśnie z tą porażką polityczną. No a my wiemy, że Stanisław Stępowski należał do ludzi, którzy ukrywali m.in. Symona Petlura. Tak, no to dla nich na pewno była katastrofa Także jakby Stanisław Stępowski i jego rodzina musieli się jakoś pogodzić z tym, że właśnie po dole będzie częścią Związku Radzieckiego, ale z tym się jakoś godzili. Wydaje mi się, że większą trudnością było to, że Stanisław Stępowski opisuje swoje życie w II Rzeczypospolitej trochę jako życia emigranta, człowieka, który właśnie jest rozczarowany tym, że na przykład ludzie nie rozumieją, że nie mogą podchodzić do Ukrainy jako do terytorium polskiego i że tego typu podejścia wręcz niszczy właśnie te powiązania polsko-ukraińskie. Więc on starał się być jakoś ambasadorem, właściwie nawet nie ambasadorem, starał być się współukraińcem dla Ukraińców w Polsce. Chcę jeszcze zapytać właśnie o losy tego tekstu, bo to jest los dzieje życia Stanisława Stępowskiego, ale te pamiętniki też mają swoją fascynującą historię i to, że przetrwały okupację. Mm -hmm. Zresztą niezwykła osoba też przepisuje na maszynie tak. te pamiętniki. Przesławała na, na Kinińska, ukochana Witkacego, która razem z nim próbowała popełnić samobójstwo. Jest jedną z osób przepisujących na maszynie pamiętniki już w trakcie wojny. Stanisław Wstępowski kilkakrotnie widział, że teksty nie są bezpieczne. Oczywiście to już w okresie carskim mieli świadomość, całe to środowisko, że pewne rzeczy mogą być przechwycone, że pewne rzeczy też trzeba zanotowywać trochę szyfrem. I rzeczywiście podczas II wojny światowej Stanisław Stępowski Pisze rękopis, ale powstają od razu dwa maszynopisy. Są ukrywane w różnych miejscach. W pewnym momencie Stanisław Lorenz z piwnicy, kamienicy napolnej, ryzykując sporo, wywozi materiały różne Marii Dąbrowskiej i Stanisława Stępowskiego. One się stopniowo po powstaniu warszawskim jakby odnajdują. Stempowski z powrotem do nich dociera, no ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że. Te rozdziały, które dotyczą rewolucji rosyjskiej i walki o niepodległość Ukrainy nie będą mogły się ukazać w Polsce powojennej z powodów geopolitycznych i władzy, jaka właśnie się instalowała w Polsce. No i tutaj my nie do końca znamy historię. Oni tak sprawnie działali, że wiemy, że dokumenty przetrwały prawdopodobnie poza Polską. Um, Dotarły do buwów w 84 roku. Rodzina syna Stanisława Stępowskiego ofiarowała, je, średniego syna Huberta Stępowskiego, to jest niesamowita też okazja dla pracy edytorskiej, żeby to wszystko w jakiś sposób połączyć, żeby zrealizować marzenie tego człowieka, bo widać jakby no, niezwykłą pracę i jakby na przekór też trudnościom zdrowotnym. A to jest bardzo wzruszające dotykać tego rękopisu i widzieć właśnie ten wysiłek, kładanie różnych dokumentów, że to jest jakaś taka niesamowita skarbiec, którą on próbuje stworzyć i schron jednocześnie. Natknąłem się na miejsce, gdzie jesienią, przed wyjazdem dzieci do Krakowa, urządziliśmy pożegnalny podwieczorek. W bujnej, suchej trawie przechowały się wyraźne ślady naszego koczowiska, a obok na stromej pochyłości trwało wyżłobione w trawie korytko, którym Pawełek zsuwał się na brzuchu niezliczoną ilość razy, wołając na nas, patrzcie jak płynę! Ścisnęło mi się wtedy żałośnym przeczuciem serce, że z tej radosnej, skrzydlatej chwili, która rozwiała się w nicość, pozostał tylko ślad w zeschłej trawie i zostanie zatarty przez nowy, bujniejszy jeszcze porost nowej. Od tego czasu wzruszała mnie zawsze, a po wielkiej stracie wzruszała do głębi Leśmianowa Ballada bezludna, jeno miejsce, gdzie być mogła, jeszcze trwało i szumiało, puste miejsce na tę duszę, wonne miejsce na to ciało. Do Jerzego Stępowskiego dotarły te pamiętniki ojca i on napisał potem do niego tak. Tak mogą mówić o sobie tylko ludzie wolni, mający nieznane dziś poczucie odpowiedzialności i rozporządzalności swoją osobą. Przebija się, przenika przez to wszystko właśnie ta niezwykła osobowość Stanisława Stępowskiego. Tak, i też odwaga jakoś zastanowienia się nad tym, co się przeżyło. Co on przeżył on sam, co przeżyło jego pokolenie, co zostanie z ich pracy, bo to jest coś takiego, co dzisiaj możemy się też nad tym zastanawiać. Ile naszych wysiłków pełznie na niczym. Jednak Stanisław Stępowski, mimo że nie odwraca wzroku jakoś od tego, co się przydarzyło jego pokoleniu, zachowuje mimo wszystko jakiś cień nadziei. Wydaje mi się, że te jego pamiętniki można na przykład postawić blisko Życia i losu Wasilia Grossmana, który też w jakiś sposób próbował zrozumieć, co się wydarzyło w połowie XX wieku. To są książki, które trzeba było ukrywać, żeby w ogóle można było wypowiedzieć to doświadczenie. Dlatego ich ukazanie się jest jakimś sygnałem, że może jesteśmy wreszcie gotowi, żeby spróbować myśleć o tym doświadczeniu. O Stanisławie Stępowskim i jego pamiętnikach dziś w dwójce opowiadał edytor tych trzech Tomów dr Łukasz Mikołajewski, bardzo panu dziękuję. dziękuję. Fragmenty pamiętników przeczytał Andrzej Ferenc, a do usłyszenia mówi już państwu Dorota Gacek.